Witam w kolejnym odcinku tyfle Podcastu. Przed mikrofonem Adre Potrzebowski. To już jest chyba trzeci odcinek w moim wydaniu. Cieszę się, że mam co przedstawiać w tych moich podcastach. Ten podcast będzie chyba najdłuższy, jaki dotąd nagrałem. Tak się składa, że teraz mam wolny... Nikogo nie będzie niedługo już w domu yy, i będę mógł spokojnie nagrywać podcasta dzisiaj przedstawię yy, Wam klienta poczty e-mail Microsoft Outlook Express na pewno się wszyscy będziecie pytać po co to? przecież każdy zna ten klient poczty, ale yy, tak sobie pomyślałem, że może warto zachęcić wszystkich, znaczy tych jeszcze, co się jeszcze wahają, żeby użyć tego klienta do skorzystania z jego funkcji. Ja powiem jedno, jest, jest bardzo dobrze dostępny dla screen -liderów. Ja jeszcze nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. Joss czyta w nim Jestem pewien, że wszystko. Nie wiem, jak jest z Window ice ale chyba też czyta wszystko. Yy, wiem, że wielu z Was używa yy, klienta poczty e-mail Mozilla Thunderbird, yy, ale mi jakbyś on nie przypadł nigdy do gustu. Jakoś zawsze wolę Outlook'a. Dobra. To już nie będziemy marudzić, otworzymy od razu Outlook Express trochę tylko uporządkuję na moim biurku, mam bardzo mało miejsca, tutaj stoi parę rzeczy takich, i to wchodzimy, aha jeszcze powiem, że mam ustawiony syntezator e i JOS 9 ale niedługo się i tak przesiadam na JOS 10, więc to otwieramy menu start. Menu start e-mail 1 z 8. Przemieszczaj się używając i Właśnie. Pierwsza opcja jest e-mail. Czyli ten właśnie Outlook Express. I inne readery, nie wiem jak go czytają, ale wiem, że super nowa, bo kiedyś też z niej skorzystałem i korzystałem. I powiem, że nie jest to dobry screener, nie polecam nikomu. Ale to jest tylko moje osobiste... Moja osobista ocena. Czytał e-mail Outlook Express, ale Jos czyta e-mail, więc wyjdziemy w tę pierwszą opcję. Nie wiem, dlaczego jest zawsze pierwsza opcja e-mail, ale tak jest właśnie chyba lepiej. Jestem pewien, że po otwarciu programu przyjdzie do mnie z 20 nowych wiadomości, ponieważ jestem zapisany na listę Tyflos. I już otwieramy klienta poczty e-mail. Naciskając Enter. Zamykam menu. Polę listy pomiędzy elementami księżyca i sierpniami Lista. O, właśnie. Yy, na pewno słyszeliście ten dźwięk taki. To był dźwięk przychodzącej wiadomości. Tych wiadomości jest zapewne dużo. Popatrzymy sobie, nic nie szkodzi. Nie nie na mieszkasz tu. Nie a ta męta, Nie Szkublamek, przeczytane Miniglando 1.0 i programem faust ma plajem sierpień dwa dziewcza. Nie polo, i trzy kropki, ja fjrbien, fjrbien, Nie przeczytada, Maciek, Czuta, Litenka, Zietu, ja się Nie A tu są takie różne... Nie z ta, tak, tyflosa... O, Agnieszka Szkublamek, tutaj właśnie... Rócówka, To potwierdzenia mówi. Właśnie. Please. Yyy, tu jakieś potwierdzenie dostałem. Nie, się nie, nie, ini, Dobrze, te mi nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Dobrze. nie, nie, nie, potrzebne na razie. nie, je, Tak. No znowu przeczytamy. Dobrze, one będą przychodziły co jakiś czas, bo to są wiadomości z Tyflosa. Więc na razie trochę wyciszymy głośniki. I powiem jeszcze nieco o programie Outlook Express. Żeby z niego korzystać, trzeba sobie jakby tak tam w tym programie założyć konto ale nie do końca ja to opiszę jak to zrobić, żeby móc w ogóle korzystać z tego programu bo na pewno każdy wie, że trzeba pierw połączyć się ze swoim dostawcą poczty e mail w moim przypadku jest to o2.pl i u nich mam właśnie e-maila no dobrze, to może opiszemy menu główne, to znaczy menu, pasek menu Outlook Expressa. Są następujące opcje. Medyplik, aby przemieszczać Trochę podłożnie może. Plik. Medu plik, nie No i pomoc. To ja postaram się pokrót, pokrótce opisać funkcje zawarte w tych... W Menu. Ja, Przechodzimy do paska. Y, Przechodzimy do menu plik. Otwieramy je strzałką w górę. Menu, nowy nie Nowy, czyli wejdziemy w to spod menu nowy. Zobaczymy. Co tam jest ciekawego? wiadomość pocztowa, pocztowa. Kontakt. L. Kontakt. wiadomość Kontakt. Wolny. Kontakt. Wolny. Kontakt. Wolny. Nawet już podaję skróty klawiszowe. Właśnie, wiadomość do grup dyskusyjnych. Taka jest tam opcja. Ale to omówię później. Przejdziemy so, dalej. Zacznij. Zakończ. Zakończ i wyloguj tożsamość niedostępnie. Zakończ i wyloguj tożsamość. Przepraszam za błąd w wymowie. Pracuj w trybie offline. -er. Pracuj w trybie offline, czyli bez połączenia. Potem też to mogę zaprezentować. Właściwości antet, Właściwości. Tożsamości i Tożsamości. Kurde, co ja się ciągle mylę, tożsamości. Przełącz tożsamość, te. Przełącz tożsamość. Próbuł, tron podmenu, e I portul, popmenu. Wolny a to I to wszystko. Tam jeszcze były pod menu eksportu, importu i folder, ale to. i jeszcze tożsamości, ale co omówimy później. Teraz przejdziemy sobie do menu edycja. Ja to pod Oj, przepraszam, to nie. Co? C -Copium, C -Copium, C -Copium. Edycja, kopiuj. Ja to kontrol, nie Właśnie. Jak mamy jakieś wiadomości. Mmm, jeszcze tej opcji się w nią nie bawiłem, ale. To na przykład jest tak jak w forum na przykład klangu playera, że można oznaczyć całe forum jako przeczytane, nie wiem z czym to się przydaje. W każdym razie ja z tej opcji nie korzystam. Byłam ustawione, że wiadomości mają być same przeczytane, jak tylko parę sekund y zatrzymam się na niej dalej. Oznacz kompensację, nie o przeczytaną kontrolę jakby. Tak. Oznacz jako przeczytane. czyli... Y że, um, że na przykład, o kurde, jak to ma się... Mamy jakieś wiadomości w skrzynce, są przeczytane, ale my chyba chcemy, żeby nie były, nieprzeczy... żeby były nieprzeczytane. Zobaczymy, ma. czy mamy mam, mam tutaj jakąś wiadomość. Ja tak, właśnie, ona była y, już przeczytana, bo leżała w skrzynce. Odbiorczej i ja już się trochę na niej zatrzymałem. Teraz użyjemy opcji. Oznacza, że nie przeczytane. Wciskniemy Enter. I. Właśnie ta wiadomość pojawiła nam się jako nieprzeczytana. A po paru sekundach już jest znowu przeczytana, bo zatrzymałem się na niej strzałką. No może sobie ją przeczytamy? O, tak, m. dla przykładu. Dzięki. Um, czytać można y, skrótem JOSA insert strzałka w dół. Witam, witam. Dzięki za objaśnienie tych różnic. Ja też mam na polu linię zamienienia. To na razie na ten list. Sprawdź proszę, jak sobie poradziłeś po zdradzie, to jest 4 811 027, kiedy medyka 68 milionów metrów. Czy mają jakiś taki problem? Jest problem z Japonią. Usuniemy te działania, znaczy, które nie są niczego potrzebne. Lista. I przejdziemy dalej do oglądania metody. Pod podziemią, podziemią, kwiecie, dane, kłamek. Pod ruchem, wolnym elementem. Pod ruchem, a przyjaciół, kwiecie, dane, kłamek. O, tutaj oznacza, jest. Opcja, czytane, klon, klon. O, oznacza jako przeczytane. Czyli, że chcemy wszystkie wiadomości. Wiadomość, że oznacza jako przeczytane? Dalej jest? Pod ruchem, elementy elementem, niedostępnego. Opróżni folder elementy usunięte, czyli że na przykład jak usuwamy jakąś wiadomość korzystając z normalnego delayta, to ona ląduje w takim folderze elementy usunięte, z której możemy ją wywalić, tak powiem, do śmietnika, a nawet gorzej, wywalić ją po prostu, żeby była. już jej nie było w ogóle na dysku, no właśnie. Ja zwykle korzystam z tej drugiej opcji Ctrl Shift Delete, żeby wywalić wszystkie wiadomości, które mi nie są potrzebne. Idziemy dalej. Usuń, Ctrl, niedostępnego. Usuń. U. do folderu, niedostęp. do folderu, że na przykład można sobie przenosić wiadomości z jednego folderu do drugiego. jest do folderu, Ctrl Shift, A niedostęp. Probium do folderu, Znajdź nie Znajdź. do Znajdź do folderu, nie to wszystko. Yy, popatrzymy teraz sobie na menu, menu, i, menu i, arzędzia, widok menu, Widok bieżący pod menu, się, Widok bieżący. Ja tego nie korzystam z widoku. Bo nie sześć ja jest niedostęp, Z niedostępny. Rozbin niedostęp. Chęć niedostęp, do folderu. Następny pod menu, Chęć do folderu. Controli YP. To są takie opcje. następny pod medu M. Podprzednia miadowość. Kotowania rozmiar Rozminku. No tak miadowość HM nadlosowane obra. Miadowości. To są takie opcje do ustawiania widoku, nie będziemy jej się bliżej przyglądać, każdy może się sami zobaczyć. Wchodzimy do menu narzędzia. To jest bardzo ważne menu w tym programie. Tak samo jak może pozostało, ale tutaj się ustawia wszystko opcje, preferencje. Pierwsza opcja w menu to... Tak, wyszli i odbierz. Opcje. Konta. Reguły wiadomości Reguły wiadomości. Dodaj nadawcę do książki adresowej niedostępne te. No jest niedostępny. Dodaj nadawcę do książki adresowej. Książka adresowa kontrol się Książka adresowa. Synchroni Wszystkie S. Też korzystam z tej książki adresowej. Bardzo fajna książka. Myślę, że niej bardzo fajnie korzysta. myślę, i od to wszystko. U, u, u, Dobra. Dobra. i teraz I jesteśmy już w, w tym... W menu wiadomość Pierwsza wiadomość to jest nowa wiadomość Można również zrobić to, przepraszam to mój pies szczekał Można również zrobić to przez menu plik Nowy wiadomość pocztowa To pierwsza opcja jest nowa wiadomość Połącz i dekoduj, niedostępne Połącz i dekoduj Ja sam tych opcji niektórych nie rozumiem, więc nie będę tłumaczyć źle bo mi niedostępne, bo nadlotły niedostępne, F adawce niedostępne, Utwórz regułę, miadowości niedostępne, 6 dalej jako załącznik niedostępne, 6 dalej kontrole niedostępne, odbędz wszystkim kontrol zite niedostępne, odbędz adawcy kontrole w niedostępne, bo mam używając pod MU, bo mam miadowości kontrolne, E, czyli streści limek s i to już jest pomoc. Przeszliśmy do mnie pomoc. PIS treści... Microsoft Outlook jest Informacja Microsoft w sieci med podmiot WP PIS treści INDECZE 1 Byt... No i to wszystko. Yy... Ja jeszcze powiem trochę o wyglądzie Outlook Expressa. Gdy uruchamiamy go po raz pierwszy Pojawia nam się chyba... Jestem pewien, ale... Chyba tak... Kreator... Yy kreator konta, znaczy kreator takiej jakby rejestracji, w którym musimy podać im imię, nazwisko chyba, nie jestem że tam to robił, i tak to pokażę, e-mail swój, hasło, że tak ładnie pamiętam, ale dobrze, tym opowiemy o tym później, teraz jesteśmy w głównym menu autoluka, bo Pierwszym uruchomieniu, już jesteśmy zarejestrowani w Skogra. Mamy takie, jakby sieciowe, taka jakby wygląd. Jakby to była jakaś strona internetowa. Tam są różne takie opcje: przejść do gdzieś tam, gdzieś tam. I tam jest taka opcja, że przy starcie uruchamy domyślnie. Z z otwartą skrzynką odbiorczą. I tak ja sobie ustawiłem, bo tak jest dla mnie lepiej. To pójdziemy tabulatorem po kolejnych opcjach. Zroga ad linków, nie wybrano żadnej wiadomości. No właśnie, tutaj można tabulatorem otworzyć wiadomość, która się znajduje w skrzynce, ale i Joss powiedział ładnie, że bra nie wybrano żadnej wiadomości, czyli, że nie wybrałem wiadomości, albo ich po prostu tam nie ma. A raczej i to drugi bo nie słyszałem dźwięku, który by sugerował nadejście nowej wiadomości. Adres lista, Antonio anek A tak, adresy, tu właśnie są takie moje adresy. Przejdziemy trochę. Pani Oswicker, Panet Klopanik, Big Joetland Centralny OPZL, Panita Kamina Ciermetownik, Krzysztofska, i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Lisa folderu, drzewo, skrzynka w ogóle jeden, 6, aby przebie... tak, skrzynka odbiorcza i są tutaj następujące foldery. Podląd jeden, foldery lokalne. Oddzielmy lokalne, bo to jest takie drzewo. Folder lokalne. Podląd zerwo, folder to jest software. Zamkry. I tutaj jest takie coś. Takie początek drzewa to jest Outlook Express. Otwieramy strzałką w prawą. Pod lokal internet jeden element. Powlom 1, foldery lokalne, otwarte, sześcielne. Tak, już otworzył się namyślnie, foldery lokalne i są tam następujący element. Powlom 2, księga odbiorcza, 1, sześcielna, księga nadawcza, elementy wysłane, krowie robocze, elementy insumięte. A to jeszcze elementy insumięte? Elementy wysłane, elementy insumięte, krowie robocze, spam, i to wszystko. Krowie robocze, spam. I spam. Yy, dobrze. Jakoś nigdy jeszcze nie musiałem sprawdzać mojej skrzynki spam, bo tam nic nie ma. Dobrze. No to pokrótce. Lisa, elementów. Opisałem wygląd taki bardzo zewnętrzny OutokExpresa. To I Teraz zaraz przejdziemy do opisów e, ustawień, czyli wejdziemy w opcje, albo nie, najpierw pokażę jak założyć tam sobie konto, znaczy jak się tam jakby tak zarejestrować, no to tylko muszę teraz na chwilkę gdzieś iść i zobaczymy się za chwilę. Dobrze, witam już ponownie. Okay to przychodzimy ponownie do naszego Outlook Pozrok jeden, lokal z powrotnego i przenosimy się z powrotem do mojej skrzynki odbiorczej odbocimy trochę mój screen reader, dobra i wchodzimy teraz w narzędzia Alt N to ja może, tutaj już nie będę mógł skorzystać z tego kreatora z zakładania konta kurde, niestety ale jest on bardzo łatwy, trzeba podać login do e-maila, hasło takie hasło, jakie podaliśmy przy zakładaniu konta na poczcie e-mail tak, trzeba podać serwer, serwer poczty przychodzącej paczty i poczty wychodzącej, potem już po zało założeniu konta, można to pozmieniać w ustawieniach kont, które zaraz właśnie pokażę. Okej, ja, konta. Wchodzimy w konta. Zamykam menu konta internetowe, okno dialogowe, poczta, strona, konta, lista, www.poczta.odwapel, poczta domyślne, dowolne, dostępne, jeden z jeden, pomiędzy elementami, przemier, menu konta, co to jest, co zamykam. I tutaj jest lista założonych kont. Domyśleje poczta.odwapel, weźmiemy dalej. Poczta, zakładka, pomien, dodaj, przycisk, u, usuń, właściwości, przycisk. Tu jest taka opcja właściwości, wejdziemy w nią. Właściwości Google od mapel, okno ogólne strona, wpisz się jasną nazwę dla tych na przykład praca lub cermen poszty Microsoft, edycja google od mapel, A sobie też trochę pozmieniamy tutaj. Też te wpiszę na przykład. Kapslok tak. Kapslok nie. Kapslok Wpisz się jasną nazwę dla tych serwerów, na przykład praca lub serwer poczty Microsoft, edycja nul serwer poczty e-mail. Wpisające mój serwer poczty e-mail. Właściwości nul poczty e-mail, okno białotowe, ogólne strona, edycja, Adrianek, wpisz Co zmienię? Ka nie chcę być Adriankiem, pisz sobie Adrian. Kapslok, Adrian. Organizacja, edycja, wpisz tekst, pluso. Nie mam organizacji, czy żadnej firmy, więc pominiemy to. Adres e-mail edycja podszybowski2o2.pl, Tak, tu już jest mój adres e-mail podany, jakby ktoś chciał się ze mną skontaktować. Jeszcze go podam na końcu tego podcasta. Adres, edycja, Nie wiem dokładnie o co chodzi, więc tutaj nic nie wpisywałem. Uwzględnij top, przy odbieraniu poczty i synchronizacji pole wyboru zaznaczone wyczyścić. Pewnie, to jest moje przecież główne bym. Nie uwzględniam tego konta przy odbieraniu wiadomości, to kurde, wiadomości bym nie miał. OK, przycisk. A. Zastosuj przycisk. Tu są jeszcze kolejne zakładki. Ogólne. Dalej. Serwery zakładka. Pomiędzy zakładkami przełączaj się skrótem control tab. ten... Serwery zakładka. Idziemy tablatorem. Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer medycyjny do odczytu pop3. Czytaj tekst przy pomocy standardowych skrótów do czytania handplusem. 3. Posztam przychodząca adres porty przychodzącej po 3. Poszczta wychodząca po pocztawotmapel, SMTP to taki sam adres jest. Nazwa konta potrzebowski 2, plus hasła, piszex and H. Oczywiście hasło nie czyta. Miaska, miaska, miaska, miaska, miaska, miaska. Tylko takie coś czyta. Zapamiętaj i hasło, plonek wydobył, znaczonek. A, już napisane, żeby hasło zapamiętywał, ale nie wiem dlaczego czasami go coś świrnie ten Outlooka. że mi każe gdzieś podawać jakiegoś konta hasło. Nie wiem dlaczego tak jest, ale potem to już się naprawię. Więc ogólnie mu zdarza się to bardzo rzadko. Jedziemy dalej. Logowanie obecnie, czy tego nie miał nie wydobył, Nie, nie ma takiej opcji. Logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła, bo nie zaznaczałem tego, bo inaczej jakieś byłyby problemy. Nie pamiętam, czy serwer wymaga uwierzytelnienia, to to ja, jakby... bo kiedyś chciałem założyć konto i nie zaznaczyłem tej opcji, no i były problemy z włączeniem. A jak to zaznaczyłem, to już było wszystko ok. Idziemy dalej. Ustawienia, przycisk aktywny. Ustawienia, wyjdziemy, Serwen poczty wychodzące jodno dialogowe. Informacje o logowaniu. Zgadzamy ustanie, co był serwen koszty wychodzące jodno zaznaczone. 1, 2, wyniesione. To są takie jakieś zaawansowane opcje, o których ja nie mam żadnego pojęcia, bo nie jestem sieciowcem. Czy nie siedzę w tym? Ok, czy dzisku, a czy nikogo nie Właśnie, bo nie wprowadzałem żadnych zmian. Ok, czy, a się. I serwer. zobaczymy, czy jest jeszcze jakaś zakładka. Połączenie, zakładka. Połączenie. Zawsze łącz z tym kątem używając spore wydobył, niezaznaczone, zaznacz, ściskając stację. A nie wiem czego używając, zobaczymy. Zaznacz, poleką i kiesz lokalna, jeden z jeden, aby wybrać opcję, użyć całej. Zawsze łącz z tym, Nie, to znaczymy tak jak było domyślnie. Okej, ścisk maktywny. Nie chcę nic. A już, na stosunki, ścisk uniknął. Zabezpieczenia za płatka. A jeszcze zabezpieczenia za płatka. Wybierz, ścisk maktywny, ściskają, and plus. Wybierz, ścisk maktywny, ściskają, and plus. By wszystko tu jest nie czytaj tak tak tak Jakieś tak tak tak tak tak tak za, nie, tak za, tak wiem, za, nic. Chyba to są porty, tak, ale nie jestem pewien. Ten serwer wymaga bezmiennego połączenia, ale serwer wymaga bezmiennego połączenia. Ja tutaj niestety nie mogę się kłaść w tych opcjach, bo to są takie zaawansowane. Przecież mi jeszcze. Prostem, czy to no, dokładnie robię, czy nie to są porty. Porty. Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL po lewy do rumia, za... Numery portów serwera, libidy czasu na sumę pozorowy 11%, aby... Nie niż po do rumia, za... aż Znacz wciskają spację, alt. Pozostaw podziel miadłowości, a serwerze po lewy do rumia, za... Znacz za, aż wciskają spację, alt. Plus, by... Hmm, przydałoby się zostawać jakieś kopiolnie. Okej, okay, czy. No to już nie ma więcej. Nacisz nie ma OK, bo wprowadziłem jakieś tam malutkie zmiany. No no i właśnie tutaj już wróciliśmy do okna yy, opcji konta. Importuj. Importuj. Importuj służy do tego, żeby chyba zaimportować ustawienia z starszego klienta my jakiego używaliśmy. Zobaczymy importowania konta internetowego, w dialogowe, a z no, inter... można sobie zaimportować z ale... ja już mam swoje własne konto, więc nie będzie mi to potrzebne. konta, lista, mój serw, zakład, próby dyskusyjne. A to są, tak się... dotyczy, ale tam, nie tam. Yy, teraz, na zrestartujemy zamknij, mój klient z... puli. Zdrowy, co robimy? Aha, przepraszam, to są program nagrywający? Pójdźmy i uruchomimy go ponownie. Zamykam menu. Pole listy, poniżej elementami ksenierszta jest szakabi, ziadowości lista zero elementów, poniżej mm. elementami ksenierszta jest szakabi, list, ziadowości list, zero elementów, poniżej elementami ksenierszta jest szakabi. Dziękujemy bardzo yy, Josowi, że mi tak łagodnie to powiedział. Żadne wiadomości nawet nie przeszły. Pójdziemy z powrotem do menu narzędzia. Menu myślili, odbierz, opcie, op Teraz zajmiemy się najważniejszą tutaj rzeczą. Opcjami. I o to mi właśnie chodziło. Tutaj jest taka opcja. Podczas uruchamiania przejdź do mojego folderu skrzynka odbiorcza. I tak je sobie ustawiłem. Zaraz odznaczymy tę opcję i wam pokażę jak będzie wyglądał Outlook Express z odznaczoną opcją automatycznego przechodzenia do mojej skrzynki odbiorczej. Niezaznaczone. Oznaczane. jeśli są jakieś nowe grupy dyskusyjne, pole by porów zaznaczone, wyczyści? No tak, zaznaczone. Automatycznie, wyświetl, folder, wyśniak, przeczytanie widniatowościami, pole by porów zaznaczone. Mhm. Odtwórz dźwięk, gdy przychodzą nowe wiadomości po leby podróż Właśnie, ten dźwięk, który słyszeliśmy, gdy po raz pierwszy uruchomialiśmy klienta tego Outlook Express, był dźwiękiem nowych wiadomości. Myślili o dźwięk wiadomości przy do po to podróż zaznaczone. Tak. Prawdź, czy są nowe wiadomości, co po leby podróż zaznaczone. Minetycyjne pokrętło i event usta... Minu... Co minutę będziesz sprawdzał, czy są nowe wiadomości. Czyli będzie co minutę łączył się z moim serwerem poczty i będzie odbierał te wiadomości na mój komputer. Tutaj jeszcze powiem taką jedną ciekawostkę, że kiedy klient sieci e-mail, nie wiem jak jest to w przypadku innych tego typu programów, ale Microsoft Outlook Express, kiedy odbiera pocztę z serwera, po prostu jakby ją tak przenosi stamtąd całkowicie na komputer na komputer użytkownika i kiedy się logujemy na serwer to nie ma tam żadnych wiadomości bo klient już nam je ściągnął na komputer no to jest taka ciekawostka jak pierwszy raz tak zauważyłem, to byłem trochę zdziwiony Mój tata też, bo też mu założyłem konto... Jego konto wklepałem do tego Outlooka, ale jakoś nie jest z niego za bardzo zadowolony, bo jakoś nie może się nim połapać. On też widzi. Jakoś chyba woli te strony internetowe. Też ma konto na dwa. Dobrze, to idziemy dalej. jest No właśnie, nie wiem o co chodzi. aha Chyba wiem, że jak nie jest komputer podłączony do internetu, to nie łącz. Ale są tam jeszcze takie opcje jak. No, no, no. Co się stało? Minetycy, jeśli komputer. Puste. E. Okej, okay. no, przycisk, łaty. No, no. Jeśli komputer nie jest w chwili podłączony, to nie edycyjne klombi, połączamy podczas pracy w trybie offline. Aha, coś nie czyta będziemy się cofać. Okay. Jeśli mój nie jest w danej chwili połączony pole epicyjne, co połącz tylko wtedy, kiedy nie jest ustanowiona praca w trybie offline No i tutaj ta pierwsza opcja. Minę. Jeśli mój nie jest w danej chwili połączony pole epicyjne, co nie łącznie z Nie łącz i zostawimy tak domyślnie. OK. Czy? Teraz wciśniemy OK i pokażę jak Outlook Express wygląda bez zaznaczonej opcji. Przy uruchamianiu przejdź do mojego folderu skrzynki odbiorczej. Lista mianowości zero elementów powiem. Trzeba będzie zrestartować klienta i otworzyć go ponownie. Wygląda on w następujący sposób. I jak mówiłem, to wygląda tak jak strona internetowa. Też można się po niej bardzo fajnie poruszać strzałkami, tabulatorem i tymi różnymi komendami Josa. Pierwsza opcja to jest przejść do link. O, Link link do To szamosz. Link się do Nie mam jak przeczytać w wiadomości No to jest takie właśnie coś. Jak wygląda ten klient? link do Tu są właśnie takie linki do najczęściej używanych funkcji. Hmm. I to już mam zamiar pokazać, jak się tworzy nowa wiadomość? Link, czytaj pocztę, czytaj pocztę. Link do ruchu dyskusyjnego. Link do szkoleniowego, ruch dyskusyjny. Kontakty. Link do książkę na Link znajdź osoby. Antypolem, by do umiętania Porada dnia. I właśnie tu jest parę datek. Pusze. Antypolem, by do To chyba o to, żeby było. Link znajdź osoby. Do... Link traffic at los on most cover. Pustę. Możesz otworzyć własne foldery do przepływania miatowości. Pustę. I metu klik klikni folder, a aspect mianowy. Hmm, taka porada. Nie... Pustę. Po utworzeniu go folderu. za pomocą metody cietowni i puszczę możesz ujrzeć na co miadowości. Puste. Link podprze cover. Link aspend elmorc. Link aspend elmorc, link aspend. No i na tym się kończy. To pole do zaznaczenia było właśnie chyba do tej funkcji żeby przy uruchamianiu, pokazywało prostu, po prostu, po prostu, link prostu, po anti po prostu, zaznaczone. Na przykład zaznaczymy. zaznaczymy, zaznaczymy tę prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, I zaznaczone. Yy, restartujemy, restartujemy. Program. I oto pojawia nam się on w zwykłej takiej postaci. Z zwykłego programu z oknami, bez żadnych linków i z menu. Oczywiście ten, przypominam, że strona też ma menu, ale tu ma taki interfejs bardziej HTML-owski. No to może teraz przejdziemy dalej do opcji. Menut, konta, k, reguły, zmiadowości, opcje, Byliśmy w zakładce ogólne, teraz przejdziemy do zakładki... Czytania, strona, czytania, zmiadowości. Czytanie. Czytania, zakładka. Czytanie, i dalej. Oznacz zmiadowości, a co przeczytano po wyświetlaniu jej przespole wyboru zaznaczonek, wyczy... Może lepiej oznaczymy to, co mnie będzie tylko wydenerwowała, bo zawsze się dziwię, że mam Jakieś przeczytane wiadomości, skoro nawet ich w ogóle nie miałem. Automatycznie rozwinę popróbowane w wiadomości pole wyboru, zaznaczone, zaznaczone, zaznaczone, zaznaczone, automatycznie powierdź miadomość podczas wsiedlądania u pod czy... no, takie opcje czytania wiadomości. Czytań wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu pole wyboru, zaznaczone, my... Właśnie. Nie. Tak nie może być. Yyy, nie wiem, czekaj, może być chyba... Hmm. Cykły tekst. No właśnie. Jak się odznaczy to pole wszystkie wiadomości będą w html -u. czyli mm, najlepiej właśnie zaznaczyć czytaj wszystkie wiadomości w postaci zwykłego tekstu i będziemy mieli wtedy trochę mniej kłopotów. Pokaż się tykiewki, arzędzi dla elementów, czy słomiędzy, a liście wiadomości pole, by to był zaznaczone, Nie wiem o co w tym chodzi. wiadomości pole, takie kolory, jak wyróżnić wiadomości? Powierzchniony po by to zaznaczone, naznaczony. Liczba wiadomości medycznej pokrętła 300. Czyli, że maksymalnie sprzęt odbiorczy może być 300 wiadomości. Powinna być wszystkim wiadomości, przy, okay, przy, na, na, to przeczytane przybyćców grupy dyskusyjnej. Powinna być nie był naznaczony. Czytągi, czyci, czyci, Chodzi tu mianowicie o to, że jak do kogoś wiadomość wysyłamy, to jak on on odbierze i będzie chciał otworzyć, najedź na nią na przykład strzałko, to wyskoczy okienko, że żąda czy nadawca żąda potwierdzenia wiadomości. I jak wciśniemy tak, to do nadawcy zostanie wysłany taki plik, a czy nie plik, tylko wiadomość. Z tekstem to potwierdzenie mówi, że wiadomość wysłana na tam, coś tam została odczytana na komputerze odbiorcy czy dostarczona na komputer odbiorcy, ale nie gwarantuje, że została przeczytana. I właśnie w tym jest taki problem, że nie wiadomo, czy została przeczytana, czyli w końcu nie została przeczytana. Ja mimo tego mam tę te opcję zaznaczoną, bo uważam, że wtedy mam jakąś tam pewność, że moja wiadomość dotarła i że odbiorca ją tam znalazł i jest świadom, że doszła do niego nowa wiadomość. Żądam potwierdzenia no przeczytania na wszystkich wysyłanych wiadomości po lewej wypowiedzi. właśnie, to jest ta opcja. To zawsze wysyłali. I jeśli nie jest wysyłana do listy i nie czytał ten dział do końca? Okay, przy, a, stosu, ale pójdziemy na następną opcję. na zakładka. Następna zakładka to jest wysyłanie. Zapisz okier wysyłany w wiadomości elementy wysłane, pole wyboru zaznaczone, wyczyścić. Tak, mój folder elementy wysłane na pewno roi się od śmieci. Wyślij z jest bez znu łośnia, poleby podróż za Automatycznie umieszc osoby, którym tam i mojej książce natomiast poleby podróż za Bardzo przydatna opcja. Yy, Będę nie bardzo przydatna. Będziemy mogli wtedy jak, jeszcze raz pisać do osoby, do której pisaliśmy, nie znając jej adresu e-mail. I stąd właśnie Zwieją się u mnie osoby takie jak Danuta Borowska, no i takie inne. Bo pisałem do nich albo one do nich pisałem, ja odpisywałem, no i właśnie. Skąd ich. skąd ich e, adresy w mojej skrzynce odbiorczej Automatycznie to pomysłem adresy e-mail. na to będę uponek z Tak. Tu jest fajna opcja która pozwala na dokończenie adresów, tych, których mamy w skrzynce odbiorczej, kiedy już ich wpis wpiszemy, na przykład jak piszemy, na przykład mamy kogoś w kontaktach o, naz o nazwie na przykład Paweł, no to możemy wpisać pa i nam od razu wskoczy weł Albo możemy dalej wykasować to jeszcze raz wpisać Twoją nazwę, chociaż to trochę może być upierdliwa ta funkcja, bo wtrąca się, na przykład jak mamy dwa kontakty o tej samej, na przykład początku tym samym, to ona się wtrąca z takim, nie wiem jak to do końca działa, więc... Ja z tego a to, a to nie będę Oznaczymy tę opcję, bo ja tylko denerwuje. Tak, to, to jest taka, taka opcja, na przykład, że jak odpowiadamy komuś na jakąś wiadomość, to on pozwala na napisanie pod spodem na przykład oryginalna wiadomość albo original message. Ja tego nie mam zaznaczonego, bo po co to jest tylko takie... Odpowiedź na wiadomości, używając formatu, w jakim zostały wysłane poleby podróżne Tak. Odpowiedź na wiadomości, używając formatu, w jakim zostały wysłane. I na przykład, jak jakaś wiadomość została wysłana w formacie zwykły tekst, to odpowiedź też będzie w formacie zwykły tekst, a jak wiadomość została napisana w HTML, to odpowiedź też będzie w HTML. Ustawienia międzynarodowe, czyli kafebel opcjonalne, aż o jeden, a byli. Ustanieniam kafebel, czyli Ustawienia zwykłego tekstu, ustawienia ustanienia zwykłego tekstu, czyli ustanieniem zwykłego tekstu, tekstu, czyli ustanieniem zwykłego Ustawienia ustawienia zwykłego tekstu, interesuje, nie będę nic tam zmieniać, bo na coś mogę jeszcze tak powiem, brzydko. zrypać. Idziemy dalej. Redagowanie. Redagowanie. Ustawienia czcionek. To może się przydać na przykład jak ktoś jest słabowidzący, albo potrzebuje większej czcionki, albo chcemy żeby nasza wiadomość była napisana większymi literami. Nie będę w to się mieszał, bo nie wiem. Chociaż ja nie widzę i nie będę mieszać tutaj w ustawieniu. Ustawienia czcionek. Jakoś do tych osób, których pisałem zwykle, czasami widzących, to nie przeszkadzało jakie ja mam czcionki, więc nie będę tutaj jeszcze mieszał. Pocz tamponek wywodu nie ma na czonek, a przyciskam nie miałem czcionek. Pocz tamponek. Rówy dyskyjne, ponek wypodu nie ma. Upusz nowo. Silcisk, nowo. Ponięcej. Pocz tamponek wypodu nie ma. Rówy dyskusyjne ponek.. Okej, świerci. Na słos rena. No pan są takie opcje różne, w których się raczej na co dzień do szczęścia nie są potrzebne, żeby korzystać. Z klienta Outlook Express. Podpisy na Podpisy, czyli podpisy cyfrowe, którego nie mam, więc pominiemy za zakładkę. Zamięczenie na klatkę. Podpisy na klatkę. Połączenie na klatkę. Połączenie na klatkę. Połączenie konserwacja, konserwacja, zakładka, po... I to wszystko. Czy uzupełnia pociąg na próbę nie wracaj, nie wracaj, nie nie Wszystkie moje zmiany zostały utracone, ale ja sobie je później naprawię. I na tym mniej więcej polega klient Microsoft Outlook Express. I teraz zastanawiam czy... Dobra. Wyślemy do kogoś jakąś wiadomość, może do któregoś z moich kontaktów. Hmm. Zaraz wybierzemy do którego. To jest 7, przycisk, no i napiszemy coś w stylu nazywamy podcasta o kliencie poszty Microsoft Outlook Express. No dobrze, teraz napiszemy wiadomość do prowadzącego Tiflo Podcast, czyli takiego założyciela, założyciela tego Podcasta, Michała Dziwisza, wiadomość o pojawieniu się nowego podcasta. Mam nadzieję, że się na nas nie obrazi znaczy, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi na, na mnie nie obrazi się Pavel, jak napiszę mu tę wiadomość jestem właśnie na jego y, kontakcie michaldziwisz.net jest net, to michaldziwisz.net tak, to jest jego e-mail michaldziwisz.net przepraszam, michalmaupadziwisz.net devu czyli jakby tak się nie wiem, dlaczego to dewu służy, a ty tak to ja, w Nie, to byś tak, w przyszłym. Nie, to byś ja, w przyszłym. Nie, Teraz napiszę następujące tak, tak, tak, tak, tak, tak, El, tak, tak, tak, A? czyli jest klawiatura. Przestawiła się jakoś dziwnie. To napiszemy to w to. Cut Właśnie.. Nagrywam podcasta. Okej. Poczty mail, Microsoft, ja. utrój ok, Express, piszę ka, ka. tę wiadomość, ja. ponie ja. ponieważ chcę pokazać, jak się. Była wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Kapsło pozdrawiam i proszę nie przejmować się tą wiadomością bo nie jest to nic ważne nie. dobrze napisaliśmy następującą wiadomość do prowadzącego na podcast Witam... Właśnie na inny mam potkasa na rogi N, R N, X, E, Pocztill, M, M, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, a Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, a Z, Z, Z, A Z, Z, Z, Z, Z, a Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Stop. Dobrze, się no. jesteśmy, jestem już na antenie, no to będziemy teraz odsłuchiwać wiadomość, proszę bardzo. Witam, właśnie akrywam mam zastawą kliencia poczty e-mail Microsoft Outlook które e piszę tę miadowość, ponieważ chcę pokazać jak się wysyła wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę, jak przejmować się tą wiadomością, ponieważ jest to nic ważnego. Dobrze. Pus jeszcze nie miał. Zaznaczymy wiadomość. Słowakomaty, proszę. sobie Słowakomaty, proszę. Słowakomaty, tu treść proszę. Jeszcze raz sam Witam. Właśnie akrywam podcast do kliencia pod e-mail Microsoft OVLOG EXPRES jest tę wiadomość, ponieważ chcę pokazać jak się wysyła wiadomości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę, jak przejmować się tą wiadomością, bo nie jest to nic ważnego. Dobrze, wiadomo, się skleiła bardzo dobrze. To teraz skorzystamy ze skrótu klawiszowego, żeby ją szybko wysłać. Skrót klawiszowy to ALT-S. Można równie dobrze zrobić to z menu plik I wjechać na opcję Wyszli wiadomość lub wcisnąć Y No to ja używam skrótu klawiszowego Alt S I Wiadomość została wysłana do Michała Dziwisza hmm, Bardzo mi przykro, że muszę zaśmiecić mu Yy, zaśmiecać mu skrzynkę odbiorczą wiadomościami, takimi, ale mam nadzieję, że to zrozumie. Dobrze, ta wiadomość jest wysłana i pokażę, Klikafobę. że zapisała się ona w takim folderze, który nazywa Skrzyn się: elementy wysłane. elementy wysłane. Jest tutaj taka skrzynka nadawcza, ale to jest, kiedy wiadomości. Jeszcze nie zostały, jeszcze nie zostały do końca wysłane, więc ciskamy tabulator, aby przenieść się do skrzynki takiej elementy wysłane. Lista wiadomości widzą no. i dziś ektyw, Lopotka, skiergiem, ma To ich wiadomości jest bardzo dużo, dosyć. Bardzo dużo jest. Mikod idziekt, Lopotka, skiergiem. I tu jest właśnie moja wiadomość. Posłuchamy, co czyta gadacz o niej. Tak. i wszystko ładnie przeczytał, teraz otworzymy masz jakieś ważne wydarzenie, masz jakieś ważne Witam, właśnie na którym mam podcastę na kliencia podczty e-mail Microsoft OttoLocket spiszę tę miadowość, ponieważ chcę pokazać akcja wysyłam miadowości tym osobom, które jeszcze nie miały okazji korzystać z tego programu. Pozdrawiam i proszę niegować się tą miadowością, bo nie jest to nic ma Wszystko gra. Lisa dnia. To zaznaczymy te wszystkie wiadomości wysłane, bo już mam tutaj prawdziwy śmietnik. Trzeba było już to trochę to wywalić to. Usuniemy to w ogóle z komputera skrótem z Shift-Delete. Tak. tak. I wiadomości zostały już skasowane z komputera na Amen. Tak się zastanawiam, się jeszcze tutaj mam. Mogę tu pokazać z tym programem? No, on ma dosyć bogate funkcje, ale żeby móc opisać tutaj. Hmm, te wszystkie funkcje to bym musiał poświęcić na to jeszcze parę dobrych godzin może jakieś wady tutaj spróbuję wymienić tego programu no właśnie jedną z tych wad, które ja zauważyłem przynajmniej jest taka, że czasami coś odbije i prosi mnie o podanie hasła do mojego serwera mojego konta streamer. Ale nie wiem po co mi to hasło. Nawet tak mu podaje moje hasło, to mu coś odbiło i mówi, że. I pokazuje jaki komunikat, że nie, że nie można się połączyć z serwerem, bo coś tam, coś tam. Jeszcze jakieś tam wady. Hmm. O kurde. Korzystam długo już z tego programu, ale. Hmm. Na przykład, że. No nie wiem, nie mogę sobie już nic przypomnieć, ale jak to sobie jeszcze przypomnę, to może nagram jakąś taką drugą, króciutką część tego podcasta. I tam przedstawimy jeszcze parę innych, drobnych funkcji ja to, tego programu. Kucze. Kucze. Kucze. Ale teraz już będziemy Stop. kończyć podcast. Bardzo mi miło było nagrać go. Wiem, że dużo osób zna, bardzo dużo osób zna tego klienta w poczty e-mail, ale postanowiłem nagrać o nim podcast, jako że nikt tego nie zrobił, a uważam, że program ten zasługuje na zauważenie, za bo jest to bardzo dobry klient poczty e-mail. No teraz ja już z Wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich, Adrian Potrzebowski. Do usłyszenia.